Dziękujcie Panu Bogu, bo jest dobry, bo łaska Jego na wieki trwa. Dziękujcie, Dziękujcie Panu Bogu, Panu bo jest, Bogu, jest dobry, bo, bo łaska, łaska Jego trwa. Dziękujcie Panu Bogu, bo jest dobry, bo, bo łaska, łaska Jego trwa. Wołałem w ucisku do Pana Bogu, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność Pan jest ze mną, nie lękam się wcale Cóż może zrobić mi człowiek? Dziękujcie Panu, Bogu, panu bo jest dobry bo, bo, bo, bo, bo łaska, łaska jego, jego trwa Dziękujcie Panu, panu bo, bo, bo, bo jest dobry Bo łaska Jego trwa Lepiej uciekać do Pana Boga jeśli położyć ufność w człowieku Lepiej się uciec do Pana Boga Niżeli ufać książętom. czy panu, panu, panu, panu, panu, panu, bo jest dobry o, Bo łaska Jego Dzień, czy Panu, bo jest dobry Bo łaska Jego, Jego trwa Nie umrę, nie umrę, ale żyć będę głosić będę wciąż dzieła pańskie, ciężko mnie Pan mój za grzech ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał. Dziękujcie, Dziękujcie Panu wodzie, bo jest dobrze. Dziękujcie Panu Bogu, bo jest dobry Bo łaska Jego na wieki trwa Dziękujcie Panu Bogu, bo jest dobry Bo łaska Jego, na Jego trwa Dziękujcie Panu Bogu, bo jest dobry